Cześć, Bartek, z tej strony 314w.pl Dwa tygodnie od ostatniego zacierania minęły. 1 stycznia zacierałem zacieranie w ogóle ważenia piwa. 1 stycznia ważyłem coffee, milk, vanilla, stout. Dzisiaj będzie piwo wędzone. Pierwszy raz wędzone, mam 5 kg słodu wędzonego. Będzonego tereśnią Producent Viking Malt. Tylko te 5 kg, czyli stuprocentowy zasyp. A potem, potem będą wariacje jeszcze w tym piwie różne. Różne mi się po głowie kołaczą pomysły na to, co zrobić. Na pewno będzie podzielone na dwa fermentory. Pewnie małe, ponieważ to jest ledwie te 5 kg, więc. Nie spodziewam się, żeby tutaj było jakieś nie wiadomo ile litrów, bardzo dużo, dlatego na na dwa małe fermentory i na pewno te dwa małe fermentory będą się od siebie różnić. Zobaczymy. To znaczy w drożdżach się nie będą różnić. Pierwsze fermentacja w jednym fermentorze i mam zamiar wykorzystać gęstwę z tego piwa, które teraz mi tam się kończy fermentować. Już skończyło się fermentować, dzisiaj będę przelewał na cicho, zatem na gęstwie drożdży US05. Mam nadzieję, że tym razem się uda, bo ostatnie mi się nie udało. Na wszelki wypadek mam dwie saszetki drożdży S04. No, zobaczymy, w każdym bądź razie bardzo jestem ciekaw tego, tego słodu, jest godzina 10.20 około. Ja dzisiaj będę musiał jeszcze niedługo wyjść, zobaczymy, na razie woda się podgrzewa i zobaczymy czy ona się tylko podgrzeje po to, że jak wrócę to już będę miał mocno, mocno ciepło, czy wrzucę słód do zacierania. Zobaczę jak, jak będzie z czasem. Także 10.20 to bardzo dobrze, bo ostatnie ważenie. To sylwestrowe zacząłem bardzo późno i bardzo późno w związku z tym skończyłem tym razem, tym razem chciałbym to zrobić dużo wcześniej jest na to duża szansa ponieważ wody jest ledwie 15 litrów na 5 kg słodu to zdecydowanie wystarczy Tak. w poprzednim w poprzednim podcaście, to jest przed dwóch tygodni. No nie wiem, coś się stało z nagrywajką. Tam jeszcze było 7, 7 mega wolnego, ale to na pewno bardzo mało. W każdym razie wyłączyła się w którymś momencie, podcast jest ucięty, a mówiłem bardzo mądre rzeczy, piękną polszczyzną. Cóż, no. Żałujcie. Jak zwykle jak zwykle ostatnio piwa przy tym ważeniu nie będę pił pewnie. Znowu czekam na zakończenie, jak, aż, aż butla się skończy, a ona się kończyć nie chce. No, zobaczymy, może tym razem się skończy. W każdym razie, tym bardziej, że muszę jeszcze gdzieś pojechać, więc, więc nie będzie picia. No chyba, że butla się skończy, wrócę z butlą i wtedy coś może otworzę. chciał, co bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć, takiego mówiłem, że nie będę mówił o podcaście, natomiast słuchałem siebie i zadowolony jestem. Zadowolony jestem z siebie. Nawet nie jest to takie całkiem beznadziejne. Trochę jestem niezadowolony z tego takiego czasami zastanawiania się nad słowami. Właśnie w tym podczas tego zastanawiania jakieś takie yy, yy, to mi się nie podoba, no ale cóż zrobić. Tak właśnie jest, ważę słowa, nie jestem zbyt szybki w mówieniu. Dlatego, a może też dlatego mam takie wrażenie, że sam słucham różnych gadanych rzeczy, nie wiem, podcastów, audiobooków yy, przyspieszonych o 50% czyli godzinę słucham 40 minut. To oznacza, że jestem przyzwyczajony do tego, że przez, no tak jakby przez radio mówi się szybko, a tymczasem potem przesłuchując tego swojego gadania, kiedy je doklejam te bulgo, bulgotanie i sklejam to w jeden klik, no to wydaje mi się wtedy bardzo wolno. Nie wiem, nie wiem jak to jest. Nie wiem co sądzą o tym inni ludzie. Nie uruchomiłem żadnych statystyk, więc w ogóle nie mam pojęcia, czy ktokolwiek odsłuchuje to. Zresztą nie robię tego dla, dla odsłuchiwania przez kogoś, dla sławy. Choć byłoby pewnie miło, gdyby ktoś to posłuchał i skomentował, ale gadam dla siebie. Lubię to, wysłucham tego za 5 lat i będę się cieszył, tak jak wysłuchałem właśnie chyba wczoraj czy przedwczoraj swojego gadania z córką sprzed pięciu lat i to było bardzo, bardzo sympatyczne woda się podgrzewa czas goni dzisiaj zamierzam zrobić wszystko bardzo szybko jakiś rekord pobić. Chciałbym żeby wszystko poszło sprawnie. W końcu to już jedenasta warka. No, licząc cydr, który nie był ważony, ale ale 11 warka więc wypadałoby żeby, żeby zacząć czerpać benefity z doświadczenia. Żeby wszystko żeby wszystko chociażby Trwało szybciej, żeby oszczędzać już czas. Woda już się podgrzała. Mi zostało 15 minut do, do wyjścia, więc nie wsypuję słodu. Wsypię go tuż, tuż przed wyjściem. Zamieszam i wrócę. To będzie zatarte pewnie, albo już będzie się miało ku końcowi zacierania. Mniej więcej tak na, na kilkadziesiąt minut, do godziny wychodzę. W międzyczasie będę dzwonił do, do dziecka, żeby co 15-20 minut zeszło i, i zawieszało kociołku. Także bardzo sprawnie. Mam nadzieję, że to będzie. Cały czas. Próbuję zaczarować rzeczywistość, okaże się, czy mi się udało. Woda ma troszkę, troszkę tam za dużo, w tej chwili za dużą temperaturę, ale to zanim zanim będę wychodził, to, to ta temperatura już spadnie do akceptowalnego poziomu. O tak, jeszcze brakuje jakiegoś pół stopnia, musi spaść stopnia, 15 minut powinno, powinno spaść. Słód sobie już otworzyłem. Zaciągnąłem się. Bardzo przyjemny zapa. bardzo przyjemny. Wędzony, ale taki naprawdę to nie jest kiełbasa. Wędzona kiełbasa. Wędzona jest drewnem czereśni. Nie wiem, jak to opisać. Nie jestem dobry w zapachach, w opisywaniu ich w ogóle, w czuciu tych zapachów, ale, ale naprawdę bardzo przyjemny, wędzony zapach. Pierwszy raz jak usłyszałem o piwach wędzonych, to owszem, chciałem spróbować, ale raczej, raczej wydawało mi się to. Kurczę, ciekawie, ale tu mam, jest to odpływa. Raczej wydawało mi się to coś ekstremalnego, coś co, owszem, spróbować można z ciekawości, ale nie ma, nie ma co przesadzać. Piwo plus wędzone to się może sprawdzać jedynie jako piwo do popijania czegoś wędzonego. Ale jednak nie. Jednak przekonałem się, że to może być naprawdę całkiem przyjemne połączenie. Bąbelki, zimny napój i do tego te, ta wędzonka, szczególnie w aromacie. Bardzo, bardzo to jest przyjemne, bardzo fajne i sam postanowiłem takie piwo sobie teraz zrobić, w którym te nuty wędzone będzie czuć. Jak zwykle mam ogromne oczekiwania wobec piwa, które robię. O, właśnie, a propos piwa, które robię. To, co powie powiedziałem poprzednio, zresztą też napisałem, że piwo pszeniczne okaże się zapewne porażką. Znowu okazało się, że Pan Bóg nade mną czuwa chyba, bo znowu nie ma tragedii. Ja to piwo otworzyłem po dwóch tygodniach w butelcach, co prawda to jest piwo jeszcze zbyt młode, ono się nie, nie bardzo nadaje jeszcze do picia, ale żadnych wad ja w nim nie wyczułem, wypiłem je z przyjemnością, jak dla mnie jest za mało goryczkowe, bo użyłem chmielu zdecydowanie, zdecydowanie nie goryczkowego, 2,3% alfa kwasów, więc bardzo, przepraszam, bardzo mało. Także w piwie jest naprawdę ślad goryczki jakiś. ale No więc ono nie jest moje takie, w sensie tym, że to nie jest piwo, które... Nie, nie takie piwo ja preferuję. Ale myślę, że ono może być całkiem, całkiem dobrze przyjmowane. Zobaczymy. W każdym bądź razie żadnego skwaśnienia, żadnego zepsucia w nim nie poczułem. Przynajmniej w tej butelce, którą, którą wypiłem. Także jak do tej pory piwa, piwa które uznałem za, za nieudane, bo tak samo było tym, z tym ciemnym, który nie ma nazwy, bo też byłem zawiedziony, bo pomyliłem skład i w ogóle się nie pieniło, okazuje się, że po odleżakowaniu, Dłużej też też było całkiem znośne, a nawet nawet doszukiwałbym się w nich również jakichś cech y, pozytywnych y, nie tylko w sensie znośne, ale, ale całkiem dobre. Także wy, wy, wydaje się, wygląda na to, że robienie, że piwo zrobione w domu jest po prostu. No dobre, no po prostu no, trzeba by było naprawdę bardzo się postarać, żeby ono było jakieś gorsze niż, niż to, co się kupuje w sklepach. Przynajmniej mówię o tych koncerniakach, bo oczywiście piwa rzemieślnicze też są różne, ale, ale to jest też zupełnie inna liga w porównaniu z piwami tymi koncernowymi. Co jest właściwie nie wiem po co to mówię, bo to jest oczy, oczywistości. Moje piwa konkurują u mnie, ja sobie stawiam taką, taką poprzeczkę, że one konkurują z piwami rzemieślniczymi, a nie tymi koncernowymi. I tutaj bywa, bywa różnie na tym polu się raz, y, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, y, a raz. no... Nie dał, dałbym sobie powiedzmy drugie miejsce. Ja. No dobrze. No niestety. Niestety nie udało się jak zwykle tak jak człowiek sobie zaplanuje. No może nie jak zwykle, ale nie wrzuciłem słodu przed wyjściem. Temperatura spadła za dużo. No i teraz muszę znowu troszkę podgrzać. Ale no. Zakładałem, że tak też może się stać. Woda już jest prawie podgrzana, bo jednak nie straciła przez tą godzinę niecałą tyle. Tak bardzo dużo jest już prawie jest już prawie w dobrej temperaturze, więc no więc muszę ją trochę pogrzeć. No Straciłem niecałą godzinę na tym wyjściu. No cóż. Nie mogę powiedzieć, że tak bywa, bo po prostu tak mam wrażenie, że jest chyba częściej niż rzadziej. Jeszcze z 4 stopnie. Jeszcze z 4 stopni. Jeszcze z 4 stopni wrzucam słód. Temperatura po godzinie znacznie spadła. Jeszcze się nie, nie zatarło. Troszeczkę zostało takiego no sprawdziłem, zrobiłem próbę jodową. Yy, zostało jeszcze takiej lekko granatowej migiełki, <śmiech> <śmiech> ale ponieważ temperatura spadła yy, sporo. Yy, jest poniżej 60, nie wiem, gdzieś do 57. Zacząłem już podgrzewać. Zanim się podgrzeje do tych 72, no to mnie z 10 minut, potem jeszcze 10 minut tych 72 także nie obawiam się tego, że, że może się nie zatrzeć z kociołka jest taki nieco wędzony nieco dymiony zapach może nieco mniej niż bym się spodziewał ale to dobrze, bo spodziewałem się tego, tak intuicyjnie nigdy nie używałem takiego słodu, ale tak się spodziewałem, że ten słód wędzony czereśnią może mieć taki być taki delikatniejszy. Jest bardzo jasny ten słód, więc piwo będzie też bardzo jasne, o ile nie wrzucę tego, co tam planuję, ale o tym nie będę teraz mówił, bo bo jeszcze nie do końca wiem, czy ten plan się sprawdzi, czy nie sprawdzi, albo powiem. Na pewno do, jednego, do jednej części, do jednej połowy tego, co spermentuje, chcę dorzucić mrożonkę, wiśnie, wiśnie mrożone. Chcę ich dorzucić sporo, no bo... znaczy sporo, no, chcę dorzucić, liczę na to, że tam będzie z 10 litrów, chciałbym dorzucić przynajmniej ze 2 kg tych wiśni. A do drugiej jeszcze, nie wiem, albo będzie pochmielone na zimno w taki sposób po amerykańsku. Jednym chmielem mam tylko, mam kupione dwa chmiele. Jeden jest na goryczkę, to jest Warrior i na o, taki porządny, 17% alfa kwasu i na, na aromat. Mam Cascade. Więc bardzo proste, w sumie piwo ma z tego wyjść. Taki po prostu jeden słód, dwa chmiele zacierane infuzyjnie. Więc, więc mało roboty, w miarę szybko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a drugi plan, ewentualnie na ten drugi fermentor, jest taki, że jednak nie pochmielić mocno, a dorzucić po prostu inne owoce. Rozpoczęła się filtracja, zatem ten najbardziej pracowity pracowita część robienia prawa. Jak zwykle się oddałam. No. To jest po prostu no, Nie będę na to narzekał, bo to jest yy, dla mnie zwykła sprawa. Zawsze się gdzieś tam poleje coś. Natomiast tak, zaczęła się filtracja. Godzina jest przed 14, jakoś za 10. Nie mogę teraz spojrzeć na zegarek. Powiem Wam że musiałem sobie uważać w tym tygodniu w ten weekend moment no. dobra musiałem coś uważać w ten weekend bo po prostu mnie tak zmierziło to co się w robocie dzieje w że musiałem jakoś odreagować a to stanie nad kotłem i gadanie i No i ten, te procesy takie powolne, spokojne, to jakoś takie jest wszystko uspokajające. Pierwszy raz w zeszłym tygodniu, w minionym tygodniu zagrałem w Totolotka. No to jest tak w desperacji, no tak mi jakoś Wydarzenia w korpo zdenerwowały, że postanowiłem się uwolnić. No ale chyba będę musiał jeszcze na jakiś czas to odłożyć. Niestety no, wciągnęło mnie to korpo, wciągnęła mnie to korporacja. I muszę tam swoje odbędnić. Niewolnicze zadania. No, ale muszę, no. Kurde, no. Widzicie, no. Dobra, jest. D Dobra, już. No, jest. Jak zwykle, po prostu polewanie po wszystkim. Jakiś wężyk wy wypada. Ale i tak lepiej tutaj niż niż w korpo tak, a korpo mnie zdenerwowało nie wygrałem w Totolotka Już miałem wszystko zaplanowane na co ja przeznaczę te grube miliony nie tak naprawdę nie potrzebowałbym, nie potrzebowałbym jakichś multimilionów bardzo, bardzo dużo Jakbym wygrał 2, 3, to też bym się cieszył. No bardzo ładnie. Trochę się martwiłem, że ten słód wędzony jakiś będzie mniej wydajny, a tutaj mamy dziewiętnastkę w, pierwszym, w pierwszej próbce. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czyli po prostu standardowo, tak jak, tak jak jest w zwykłych słodach. Ten słód wędzony jest równie ekstraktywny, równie wydajny. Pomyślałem sobie, wpadłem na pomysł, żeby nieco przyspieszyć cały proces. Tak jak odbiorę połowę garnka, tego za szybko to leci. Odbiorę połowę garnka, to już zacznę go gotować. W ten sposób gotowanie powinno wyjść szybciej. Dobrze, a zwieści poza browarnych, a jakże dla browaru istotnych, jednakże, jednak, jednakowoż, <grych> Aleksander Tujoczki, na pasty legi właśnie został wczoraj sprzedany. Z trudno, nie był kolor, ale coś... Szajba mu uderzyła do głowy, bo sam się postanowił właściwie sprzedać. Z jakimiś Chińczykami się dogadał, powiedział, że on już odchodzi, nie pytał legi powstały z tego nieprzyjemne sytuacje, no bo, no bo tak nie można. W rezultacie gość już nie pojechał na obóz nawet, ten przygotowawczy pierwszy. Zostawili go w domu i, i po prostu bardzo, bardzo usilnie szukali mu klubu, żeby mógł odejść. No bo i on już nie chciał, i nikt nie chciał, chyba go, bo, bo się zachował nieelegancko. Tak się nie robi. Mógłby powiedzieć, że chciałby odejść, a nie, że on tu już postanowił, odchodził, już półtora miliona, Legia nie chciała, półtora miliona, chciała więcej. I bardzo dobrze, dostali w rezultacie 2 miliony 200. Mln. Do Grecji pójdzie, więc ciekaw jestem, kiedy będzie dostało wypłatę. Jakie? No, w każdym razie 2 miliony 200 plus jakiś chyba 20 kwoty następnego transferu o ile dobrze pamiętam. Także no, nie jest źle, nie jest źle. Kawusie sobie zrobiłem. macham chochelką, popijam kawkę i tak z minuty na minutę przelewam grzeczkę przefiltrowaną do, do kociołka. Kociołka w U mnie to jest ten sam garnek, ale w ciągu kilku minut zmienia funkcję, z kociołka zaciernego staje się kociołkiem ważelnym. Tak. Albo, jeszcze lepiej, z kadzi zaciernej staje się kadzią ważelną. Właśnie przelewam teraz na cichą fermentację. Bazę do tego coffee, milk, vanilla, stout, czy w dowolnej kolejności, w każdym chodzi o te trzy składniki. Pachnie obłędnie, naprawdę jest świetnie, świetnie, czarne, no piękne, piękne, oby wyszło. Pachnie oczywiście baza, bo w tej chwili jest tam tylko, tylko laktoza, czyli z tych trzech składników, o których mówię, to jest tylko to milk. No, ale ze słodów powinno jeszcze tam być takie czekoladowe, kawowe, palone, więc więc, więc tak. To wędzone już, już jest podgrzewane do gotowania. Wyszło prawie 20 litrów, więc niedużo. No, ale faktem jest, że też i. I słodu nie było dużo, bo tylko 5 kg. Także... No i wysładzałem do 6 brixów. Nie sprawdzałem... Nie sprawdzałem ile gęstości ma całość, bo tak jak mówiłem zacząłem to już podgrzewać. Generalnie bardzo dobra metoda. Już jest prawie 100 stopni, już prawie wrze to wszystko, więc jestem zadowolony, bo sporo czasu oszczędziłam dzięki temu. Tak. Dobra, to bym naprawdę mus... muszę... a miałem nie mówić i do tej pory mi się dawało. No to nie powiem. Praca w re. Obrabianie dwóch piw na raz jest jednak bardzo rozpraszające takie no trudne. Ale wszystko się na razie udaje. Jest w pół do czwartej. Gdzieś koło czwartej 20 będę miał ugotowaną brzeczkę, wystawię na zewnątrz jest zimno, więc myślę, że w jakieś 4-5 godzin schodzi się do odpowiedniej temperatury to czarne piwo naprawdę fajne. Fajnie wygląda. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie smakować i pachnieć. Rzeczy. Już mam umyty fermentor do, do tego piwa, które się w tej chwili gotuje. A piwo się gotuje. Mówiąc szczerze, Z gara tej wędzonki nie czuję. W tej chwili pachnie to podobnie jak przy, w przypadku normalnych piw. Wsypałem już chmiel, więc na pierwszy plan wybija się ten chmiel. On aromaty swoje odda i tam będzie głównie z tego chmielu goryczka. Niemniej jednak w tej chwili ten chmiel czuć bardzo dobrze. No właśnie, zobaczymy czy motocykl odpali, spodziewam się, że jednak nie, O. na razie ładnie to wygląda, bo się zaświeciło wszystko, mhm. uwaga, jak się go włączało. Chyba nie park. Co by w sumie nie było dziwne. A, zaraz. Otworzę no zaraz. Odpalił. Odpalił słychać na pewno. Jest sobie parę minut. No, minut, w minutę pochodzi. Wyjątkowo, wyjątkowo dobrze widać przełom białkowy, nie zawsze tak dobrze widać, przynajmniej wtedy, kiedy ja piwo robię, w tej chwili widać, pływają takie białe farfocle. motocyk pracuje, no, pięknie, jest 15 stycznia czy 14, no, no mniejsza to. no coś koło tego. Zresztą czy ja tu mogę zobaczyć na tym część no nie, nie mogę teraz zobaczyć a nie mogę tutaj mam, mam jeszcze sobie kalendarz jest 14 stycznia 14 stycznia godzina za 24 a ja ostatni raz kiedy jeździłem może w listopadzie no w listopadzie na pewno tylko czy gdzieś może w połowie więc bardzo ładnie Dobra, starczy mu ładnie, bardzo ładnie. Ja się trochę teraz przewietrzy. Bo spalimy. Czuć. Super. Mówię wam, róbcie piwo, a jak nie robicie, to chociaż pijcie dobre. No szkoda życia na te siki koncernowe. Zbliża się 16.20, ważenie dobiega końca, naprawdę no do końca to będzie już koniec, oczywiście jeszcze trzeba będzie drożdże zadać po ostudzeniu grzeczki, no i posprzątać, ale 16.20 uważam, że to jest dobry czas, natomiast już wiem, że zrobiłem coś źle podczas zacierania, przypomniałem sobie, no bo tak. Najpierw się zacierało w tej temperaturze, tam 60- kilku stopni. Potem podgrzałem do 72, poczekałem 10 minut i zacząłem filtrację. A powinienem był podgrzać jeszcze po tych 72 do 75 i dopiero zacząć filtrację. Jaki to będzie miało skutek? Nie wiem. Mam nadzieję, że to szczegół, że nic się nie stanie i że wszystko będzie w porządku. Podsumowując, jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, bo wszystko sprawnie poszło, mimo iż miałem problem jakiś z, z rozpoczęciem, nie zacząłem tak szybko, jak chciałem, no to w rezultacie naprawdę dobry rezultat. Wygląda na to, że, że doświadczenie. Jednak procentuję, że robi, robię to coraz sprawniej, coraz szybciej, no fajnie, fajnie. Faktem jest, że latem, czy tam wiosną będę musiał jeszcze tutaj po tym gotowaniu chłodzić, bo teraz to sobie wystawię na, na zewnątrz, jest i tak zimno, Bakterii, bakterie w powietrzu nie ma tak dużo. Nic w powierzchni nie lata, bo jest zimno. W parę godzin brzeczka ostygnie mi do akceptowalnego do akceptowalnej temperatury. Wiosną będę musiał ją, będę musiał ją chłodzić chłodnicą, więc na pewno jeszcze się pół godziny przedłuży. No ale fajnie, fajnie. No. Kończę naprawdę słuchaliście 314wo.pl Przypominam że 314 to jest 3,14 czyli pi a wo to jest jeszcze razem z wo tworzy piwo. Także Bartek przy mikrofonie czyli ja kończę do usłyszenia przy następnym ważeniu. Pijcie dobre piwo. Cześć.